Kaseta druga. Środa. 3 lutego 1982 roku. 53. Dzień stanu wojennego w Polsce. Mario Królowo Polski, jestem przy Tobie. Pamiętam. Czuwam. Przypominam raz jeszcze ten czas, kiedy byłaś uwięziona na szlakach nawiedzenia. A jednak Nawiedzenie trwało nadal. Nie przybywał do parafii twój obraz, ale ty przybywałaś bez obrazu, w pustych ramach i poprzez te puste ramy wszyscy przeżywali twoją obecność tak samo, bo boleśniej, może głębiej. Wierzyli, że nie możesz być nieobecna w dniu, w którym miałaś przybyć. Wierzyli, że nie można Ci zamknąć drogi. Do tej wiary odwołuję się teraz o Pani Jasnogórska, gdy tylu ludzi w mojej ojczyźnie odczuwa boleśnie, że zamknęła się przed nimi droga. Droga wolności w prawdzie, Droga zwyczajnych praw człowieka, droga poszanowania sumień, droga życia i pracy na miarę ludzkiej godności oraz szlachetnego dziedzictwa narodu. Matko, dotrzej do wszystkich i dopomóż, i naucz, i przekonaj, że tej drogi nie można zamknąć Ukaż, że ona jest Naucz, jak nią chodzić Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam Wy, którzy tu jesteście Na tej audiencji, moi rodacy Zabierzcie z sobą Dokądkolwiek poprowadzi Was życie To wezwanie do Pani Jasnogórskiej Królowo Polski Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam Środa, 10 lutego 1982 roku 60. dzień stanu wojennego w Polsce W ciągu sześciu stuleci jesteś na Jasnej Górze, Matko Chrystusa, dana nam jako Matka Nasza Ileż pokoleń przeszło tamtędy, patrząc w Twoją matczyną twarz Twarz zatroskaną, miłującą poprzez wyraz tej macierzyńskiej twarzy nauczyliśmy się Ewangelii. Nauczyliśmy się także znaczenia słów pawłowych z listu do galatów. Zesłał Bóg swego syna zrodzonego z niewiasty, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami Bóg wysłał do serc naszych ducha syna swego, który woła Abba, Ojcze a zatem nie jesteś już niewolnikiem lecz synem tyle pokoleń uczyło się tej prawdy patrząc w Twoją matczyną twarz nie jesteś niewolnikiem nie wolno Ci być niewolnikiem Jesteś synem. Dziękuję Ci Pani Jasnogórska za wszystkich, którzy z Twego obrazu uczyli się i stale uczą wielkiej tajemnicy Bożego Synowstwa. Za wszystkich, którzy uczyli się i stale uczą takiej godności człowieka, której nie można mu nigdy i nigdzie odebrać, obyśmy pozostali wierni Twojej matczynej twarzy. Wtorek, 16 lutego 1982 roku. 66. dzień stanu wojennego w Polsce. Dziękuję serdecznie panu ambasadorowi, że zechciał wyrazić zwięźle myśli i uczucia wszystkich uczestników naszego spotkania. Dziękuję Bogu za to, że do tego spotkania w dniu dzisiejszym dochodzi. Jest ono w pewnym sensie spotkaniem konkluzyjnym, bo oczywiście nie pierwszym na drodze mojego pobytu w Nigerii. Spotykam moich rodaków od pierwszego popołudnia, od pierwszej mszy świętej odprawionej tutaj w Legos na stadionie, poprzez następne etapy po nicia, enugu, zwłaszcza na północy w, w Kaduna gdzie na stadionie wśród wielu setek tysięcy zgromadzonych uczestników święceń kapłańskich była także grupa polska odznaczająca się sztandarami, napisem, a także i polskim śpiewem, chociaż wykonanym nie przez Polaków. Śpiewali mianowicie sto lat chór studencki nigeryjski natomiast ja podziękowałem Churowi po polsku oczywiście za sto lat trudno dziękować w innym języku i równocześnie podziękowałem moim rodakom wreszcie wczoraj podczas wizyty w Ibadan miałem sposobność spotkać grupę rodaków pracujących w tamtejszych uczelniach z niektórymi nawet Podobnie jak to miało miejsce i w na nieco dłużej porozmawiać. Cieszę się, się z dzisiejszego spotkania. Z tego, że Was spotykam w jeszcze jednym kraju świata. A przede wszystkim w jeszcze jednym kraju Afryki. Można na to patrzeć jako na emigrację, jako na pewne rozproszenie sił, ale trzeba na to patrzeć również i jako na pewną misję, w każdym razie na pewną służbę. Świat jest tak zorganizowany, że żaden naród nie żyje w całkowitej izolacji i byłoby chyba niedobrze Gdyby żył w całkowitej izolacji, tak jak każdy człowiek z osobna żyje dla drugich, tak i narody żyją wzajemnie dla siebie. I emigracja, jeżeli jest właściwie potraktowana wedle odpowiednich przesłanek moralności społecznej, politycznej, międzynarodowej, jest wyrazem tego wzajemnego świadczenia społeczeństw i narodów wobec siebie. Myślę, że emigracja polska tutaj w Nigerii ma taki właśnie charakter, skład żyjących tutaj rodaków i charakter społeczny, zawodowy na to wskazuje. A pragnę dodać jeszcze jedno. Pierwsze relacje o Was miałem od biskupów nigeryjskich, kiedy przybywali ad limina apostolorum składać papieżowi informacje o swoim kościele. Wszyscy po kolei mówili o Polakach żyjących w Nigerii i mówili o nich jako o bardzo żywej cząstce kościoła w Nigerii. Jest to szczególne świadectwo dawane również naszej ojczyźnie, nie tylko Kościołowi w Polsce, ale także po prostu Polsce, gdyż jak wiadomo dzieje naszej ojczyzny na przestrzeni tysiąca lat są tak ściśle związane z Kościołem i z chrześcijaństwem. A ostatnie stulecia trudne są szczególnym okresem próby tego przymierza pomiędzy narodem i Kościołem. Dodałbym ostatnie lata w sposób szczególny. Pragnę powiedzieć Wam, że jako pierwszy z rodu Polaków syn polskiej ziemi a zarazem następca Piotra w pierwszych dziejach papież nie tylko Polak, ale Słowianin czuję szczególny dług w stosunku do mojej ojczyzny a przez to samo w stosunku do wszystkich moich rodaków myślę, że ta ojczyzna jej dzieje dzieje kościoła dzieje narodu w jakiś wyjątkowy sposób przygotowały mnie do tego ażeby być solidarnym z różnymi narodami świata nie na darmo Polacy w swoich dziejach szukali przymierzy jednoczyli się swoimi sąsiadami najbliższymi nie na darmo potem walczyli za wolność naszą i waszą. To wszystko należy do dziedzictwa duchowego papieża z Polski. I jest mi łatwo poprzez to właśnie dziedzictwo odnaleźć solidarność szczególną z tymi ludźmi, a także z tymi narodami, którzy cierpią i które cierpią, które w tej wielkiej rodzinie ludów są w jakikolwiek sposób dyskryminowane, upośledzone, pozbawione wolności, pozbawione narodowej suwerenności, pozbawione w życiu czy też w ustroju wewnętrznym, wystarczającej sprawiedliwości społecznej. Jest mi łatwo natychmiast być z nimi wszystkimi. Dlatego, ponieważ nauczyłem się od maleńkości być z narodem, który ma, miał niełatwe dzieje i ma także niełatwą współczesność. Korzystam z tej okazji, ażeby spotykając się z Wami i przemawiając do Was, o tym Wam powiedzieć. Bo Wy też w tym macie jakąś cząstkę, a ponieważ sami jesteście poza Ojczyzną, tak jak i papież jest poza Polską, poza Ojczyzną, możecie to w szczególny sposób zrozumieć. Dodam, że będąc poza Ojczyzną, Stale w Rzymie, a nieraz i poza Rzymem Jestem jednak bardzo w mojej ojczyźnie Bardzo głęboko przeżywam wszystkie wydarzenia Które się w niej dzieją Zwłaszcza wydarzenia trudne I daję wciąż głośno wyraz temu Do czego Polacy jako naród mają prawo Ze strony swoich sąsiadów i ze strony wszystkich narodów zwłaszcza narodów z którymi historia przede wszystkim naszego kontynentu bliżej nas związała i dawałem temu wyraz w ciągu ostatnich miesięcy i ostatnich tygodni w związku ze stanem wyjątkowym, czyli stanem wojennym w Polsce dawałem temu wyraz zwracając się zarówno do władz, państwie, jak też zwracając się do wszystkich przedstawicieli państw i narodów, zwłaszcza tych, od których szczególnie zależy to, aby prawa ludzi i narodów były respektowane. Moi drodzy rodacy, moi drodzy bracia i siostry, to jest dziedzictwo wielowiekowe, Tegośmy się nie nauczyli dopiero z deklaracji Narodów Zjednoczonych po II wojnie światowej. Tego uczyliśmy się w ciągu stuleci. Z takim posłaniem przybywał na Sobór w Konstancji Paweł Włodkowic. To jest dziedzictwo wiekowe. Trudno być Polakiem, nie nosząc w sobie tego dziedzictwa. Pragnę, kończąc to rozważanie, które jak widzicie jest także skierowane do naszej wspólnej ojczyzny i do jej miejsca w świecie. Pragnę zwrócić się do Was, którzy jesteście poza ojczyzną i którzy reprezentujecie Polskę i polskość i to co polskie tutaj w Nigerii. Moje życzenia są, ażebyście te reprezentacje spełnili jak najlepiej, jak najowocniej dla tutejszego rozwijającego się społeczeństwa. Społeczeństwa, które ma już wielkie osiągnięcia, ale które jeszcze znajduje się raczej u początków swej historycznej drogi jako państwo, federacja, Nigeria. Życzę Wam, żebyście dobrze spełnili tę służbę, bo w ten sposób także dobrze spełniacie służbę wobec własnej ojczyzny. To jest nauka, którą czerpię z mojego własnego życia i z mojego również posłanictwa. Myślę, że spełniając, jak umiem najlepiej, moją posługę na rzymskiej stolicy świętego Piotra również Służę mojej ojczyźnie tak, jak umiem. To jest nasze prawo i to jest nasz obowiązek. Niech Bóg pozwoli każdemu z nas to prawo w pełni nosić w swej świadomości i z tego obowiązku się wywiązywać. Dołączam do tego życzenia najgorętsze i najserdeczniejsze błogosławieństwo, które kieruję do wszystkich zgromadzonych, a także do wszystkich niebierących udziału w naszym zgromadzeniu. Na pewno bowiem większa jest liczba tych, których tu nie ma niż, niż tych, którzy przybyć mogli. Mówi się około dwóch Polaków żyjących i pracujących w całej Nigerii. Wielu już spotykałem na szlakach mojej podróży. Pragnę te życzenia zaadresować do każdego i do każdej z Państwa z osobna, ale w szczególności do Waszych rodzin do młodego pokolenia które tutaj widzę pragnę się spotkać z każdą rodziną z każdym rodakiem a również z każdym rodakiem poprzez rodaka bo przecież i takie układy widać. Na pewno są małżeństwa polsko nigeryjskie albo jeszcze jakieś inne układy międzynarodowe. Nie zapomnę nigdy, to już tylko dodaję dla rozweselenia, że kiedy podwiedzałem przed dwoma laty Ganę, witał mnie w języku polskim rodak o czarnej barwie skóry, który wykształcił się w Polsce, ożenił się z Polką i poczuł się Polakiem i przemariał po polsku. A to już tylko dla rozweselenia. Pragnę, abyśmy nasze spotkanie zakończyli modlitwą wspólną i żebyście przyjęli błogosławieństwo, które w tej sytuacji Wam ofiarowuję. Razem z moimi rodakami modlę się o ile możności codziennie odmawiając Anioł Pański, więc i teraz odmówię z Wami. Anioł Pański zwiastował Pannie Marii poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, i Dziś wstaję, Jezusa. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen a Słowo stało się ciałem. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wieczny odpoczynek racim im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Jak Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dziękuję bardzo. Środa, 24 lutego 1982 roku. 74. dzień stanu wojennego w Polsce Pani Jasnogórska, matko mojego narodu Pragnę dzisiaj u progu Wielkiego Postu Powiedzieć moim rodakom, że w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie Tam, gdzie od dawna znajdowała się Kaplica Polska Poświęciłem wczoraj nowy Twój wizerunek a zarazem cały nowy wystrój wnętrza tej kaplicy ku uczczeniu 600-letniej rocznicy Twojej obecności na Jasnej Górze. Pragnę również dzisiaj, przemawiając po raz pierwszy po powrocie z Afryki i pozdrawiając raz jeszcze tych Polaków, których spotkałem we wszystkich odwiedzonych krajach afrykańskich Nigeria, Benin, Gabon, Guinea-Równikowa Powiedzieć Ci, o matko, i zarazem powiedzieć wszystkim moim rodakom w ojczyźnie o tej wielkiej solidarności, która z nimi łączy Polaków na całym świecie. O tej wielkiej trosce. Solidarność jednakże jest nie tylko nazwą troski. Przede wszystkim troski o losy ludzi internowanych, aresztowanych, o kształt dnia powszedniego w ojczyźnie, o poszanowanie praw człowieka i suwerenności narodu. Jest to nie tylko nazwa troski. Jest to imię jedności i wspólnoty, w której odnajdujemy się wzajemnie dla siebie, w której pragniemy wyrazić jakość naszego bycia we wspólnocie narodu. Pani Jasnogórska, weź w Twą macierzyńską opiekę tę nazwę Solidarność i tę głęboką, trudną treść, jaką w niej zadali sobie Polacy lat osiemdziesiątych. Ta głęboka, trudna treść przechodzi przez bolesne oczyszczenie. Ofiarujemy je Tobie dziś w popielec na początku Wielkiego Postu. Nie zapomnę w mieście Kaduna w Nigerii, Wielkiego Placu, na którym udzielałem święceń kapłańskich czarnym diakonom. Pośród setek tysięcy ludzi była grupa Polaków, nad którą unosił się sztandar biało-czerwony i napis Solidarność. Środa, 10 marca 1982 roku. 88 dzień stanu wojennego w Polsce Pani Jasnogórska, matko mojej ojczyzny Pragnę dzisiaj polecić Ci te sprawy Którym dali wyraz biskupi polscy Po ostatniej konferencji w swoim komunikacie Kiedy patrzą oni z najwyższą troską Na sytuację, w której znalazł się nasz kraj Dzielę z nimi tę troskę i daję temu wyraz wobec Ciebie, Matko. Daję temu wyraz wobec Kościoła i świata. Podobnie jak daję wyraz innym troskom, o których głośno mówią pasterze najbardziej zagrożonych krajów i narodów. Trudne doświadczenia dziejowe i współczesne mojej własnej ojczyzny nauczyły mnie tym bardziej odczuwać cierpienia innych narodów. Trzeba, żeby na świecie rosła solidarność ludzi i solidarność ludów, bo tylko ona może przełamać nienawiść, wrogość i zagrożenia o wymiarach międzyludzkich i międzynarodowych. Trzeba też, ażeby Kościół był solidarny przede wszystkim z tymi, którzy są w potrzebie, którzy cierpią, tak jak cierpią liczni moi rodacy z powodu stanu wojennego, i wytworzonej wraz z nim sytuacji Cieszę się, że biskupi polscy znajdują w tej sytuacji Światło dla siebie i dla narodu w nauce Soboru Do której się odwołują Wraz z nimi wyrażam przekonanie I Tobie je, Matko mojej Ojczyzny Z całego serca przedkładam Że sama siła fizyczna, choćby największa, nie może rozwiązać uczciwie i trwale problemów życia państwowego oraz, że nieodzowna jest, szczególnie w obecnej chwili dziejowej, ugoda społeczna oparta na prawdzie, sprawiedliwości, wolności i miłości. Pani Jasnogórska, Ty wiesz najlepiej, jak bardzo pragną owej prawdy, sprawiedliwości, wolności i miłości – Miliony serc polskich. Przyjmij wołanie tych serc i przyjmij słowa pasterzy, które Ci dziś przedkładam z pokorą i ufnością. Siły dobra muszą odnieść zwycięstwo w kraju, który Ciebie od wieków uważa za swoją matkę i królową. Środa, 17 marca 1982 roku. 95. Dzień Stanu Wojennego w Polsce. W dalszym ciągu mojej modlitwy, jaką w ciągu audiencji środowych zanoszę do pani jasnogórskiej, raz jeszcze odczytuję słowa biskupów polskich z dnia 27 lutego. Oto one. Ugoda społeczna powinna zawierać gwarancję dla uzasadnionych potrzeb i aspiracji społeczeństwa dla współudziału obywateli w życiu publicznym i w sprawowaniu kontroli społecznej. Stronami ugody społecznej są władza rządząca i wiarygodni przedstawiciele zorganizowanych grup społecznych. Nie może tu zabraknąć przedstawicieli zawieszonych czasowo związków zawodowych, a pośród nich mającego szeroką aprobatę społeczną niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. Poruszone sprawy stanowią wskazanie kierunku poszukiwań i rozwiązań. Tyle biskupi. Pani Jasnogórska, od całych pokoleń wychowujesz synów i córki mojego narodu. W ostatnich dziesiątkach lat szczególnie zacieśniły się więzy pomiędzy nimi a Tobą. Pozwól więc że również i dzisiaj przedłożę Ci te słowa moich braci w biskupie i posłudze. Słowa te są wyrazem troski o przyszłość narodu, troski zrodzonej wśród doświadczeń ostatnich miesięcy i lat. Słowa te są programem życia w warunkach społecznego ładu. O Ty, która jesteś matką życia, dopomóż spełnić się tym słowom. Środa, 24 marca 1982 roku. 102 dzień stanu wojennego w Polsce. Matko, od sześciu wieków Twój obraz jest na Jasnej Górze. Przed lat tysiącem chrzest stał się początkiem naszych dziejów. Według tej daty liczymy nasz historyczny byt, rok 966. Czy rok 1382 nie stał się jakby nowym początkiem zakorzenionym w tamtym pierwszym początku? Przybyłaś, aby połączyć z sobą epoki i serca ludzi z odległych pokoleń a także z różnych narodów były to wszakże czasy błogosławionej Jadwigi królowej i matki narodów pomóż nam teraz po 600 latach znowu połączyć epoki pomóż nam matko znaleźć siły do pracy dla dobra wspólnego unikania nierozważnych reakcji zbiorowych a także roztropnego określania swoich wymagań indywidualnych i społecznych oraz dalekosiężnego spojrzenia w przyszłość narodową. O tym piszą biskupi polscy. I oto modli się cały naród. Patrzymy w naszą przeszłość, oceniamy teraźniejszość, zawierzamy Tobie, Matko, naszą przyszłość. Środa, 31 marca 1982 roku. 109 dzień stanu wojennego w Polsce. Matko z Jasnej Góry, pragnę dzisiaj modlić się do Ciebie jako do Matki Kultury Polskiej. W taki sposób modlą się do Ciebie moi rodacy. W taki sposób myślą o Tobie ludzie kultury i w taki sposób Ciebie czczą. Dziękujemy Ci za to, że od początku, od pieśni Bogu Rodzica pomogłaś wyrazić się polskiej duszy. Za to, że pomagałaś nam poprzez dzieła kultury, literatury, nauki, wielu sztuk tworzyć te treści i wartości, którymi żywią się pokolenia dzięki którym mogliśmy przetrwać nawet w najcięższych próbach dziejowych. Biskupi polscy piszą, zasadnicze znaczenie dla zaistnienia ugody społecznej mają religia i kultura. Dlatego konieczne jest zabezpieczenie pełnej wolności dla życia religijnego i rozwoju kultury. W religii i kulturze człowiek wyraża się jako istota rozumna i wolna. Wolność też jest warunkiem obojga. W szczególności jest ona warunkiem prawdziwej kultury, przez którą naród żyje swym autentycznym życiem. Gdy zaś chodzi o życie, któż głębiej je odczuwa jak matka? I dlatego Tobie, matko jasnogórska, zawierzam w sposób szczególny dziś i jutro ojczystej kultury. Niech przedłuża się w niej i rozwija coraz pełniej życie narodu. Wielka Środa, 7 kwietnia 1982 roku. 116. Dzień Stanu Wojennego w Polsce Drodzy Rodacy, przeżywam w jedności z Wami, a zarazem w jedności z całym Kościołem Wielki Tydzień Pamiętam zawsze, że nauczyłem się głęboko przeżywać te święte dni właśnie na ziemi Polski W zasięgu tego klimatu serc, który tam towarzyszy świętemu triduum męki i zmartwychwstania Chrystusa Matka z Jasnej Góry, którą widzimy w naszym obrazie z Dzieciątkiem na ręku, jest równocześnie tą matką bolesną, która stoi u stóp krzyża, Stabat Mater. W tych dniach, raz jeszcze odczytuję słowa pasterzy Kościoła w Polsce, biskupi są najgłębiej przekonani, że gmach ugody społecznej w naszym kraju nie da się zbudować bez fundamentu ewangelicznej miłości, która domaga się wspaniałomyślnego pojednania i przebaczenia. Do tej przebaczającej miłości w szczególny sposób pobudza nas Chrystus, którego mękę i śmierć rozważamy w okresie Wielkiego Postu. Jak śmierć Chrystusa na krzyżu nie była klęską, lecz zwycięstwem, tak i nasza miłość nie jest wyrazem słabości, ale siły duchowej, która buduje naszą przyszłość. Muszę dodać, że otrzymałem wiele listów, zwłaszcza z obozów internowanych, które są przeniknięte tym samym duchem. Matko Jasnogórska, stojąca u stóp krzyża, która uczyłaś nas owej duchowej siły pośród wielu dziejowych słabości. Objaw nam, również i teraz, czym jest ta prawdziwa moc, która płynie z miłości. Daj nam jej doświadczyć w trudnym znowu momencie naszych dziejów.